Dziesiąta walka, zaczynamy! Dasz radę, Grubas! Zamierzam skończyć tę walkę, zajmie mi to ze dwie sekundy, a potem dostaniem za swoje ino! Jak chcesz, Grubasie. Chcesz szybko skończyć tę walkę, to ją szybko wygram. Mm, to cię będzie bolało, ty chodząca Mumio! Zdążyłem dobrze poznać jego technikę. Te dziurki w jego ramieniu emitują pulsujący dźwięk, więc jeśli nie będę mógł go usłyszeć, nic mi nie grozi. Ha! Sztuka ninja! Jutsu ekspansji! Taj Jutsu ukrytego liścia! He? O! O! To ochroni moje uszy przed jego atakiem. Zmiażdżę go jak robaka! Ludzki głos! Ulchni rządza! Nie chodzi! Dasz radę, Zmiażdź go dla mnie! Ten gość nie musi nawet dotykać jego, żeby go zmiażdżyć dźwiękowym atakiem. Ale ta technika działa tylko, gdy dźwięk może dojść do uszu. Gdy chodzi ma schowaną głowę, to tak jakby włożył zatyczki. Atak dźwiękowy nie ma sensu przeciwko temu wielkiemu pulpetowi. Zwłaszcza kiedy się toczy. <śmiech> Z trudem kontroluje kierunek swoich ruchów. Kończmy to. Uch. To bez sensu, mam schowane uszy! Mylisz się. Widzisz, ludzkie ciało w 70% składa się z wody, a ona przekazuje fale dźwiękowe. Innymi słowy, w przypadku moich ataków całe twoje ciało jest jednym wielkim uchem. Zwycięzcą jest Dosukinuta. Lordzie Orochimaru, dla mnie już nie, Lordzie. Widzisz teraz? Nie jestem tylko marionetką. Hej, nic ci nie jest? Jeść. Dajcie mi coś na ząb. Cały chodzi. Zawsze myślisz żołądkiem. Aha. Mimo, że przegrał, to i tak powinniśmy urządzić mu jakiegoś grilla. Tym pojedynkiem zakończyliśmy nasze eliminacje. Cień z Mierzchu. Sasuke w niebezpieczeństwie. Ciekawe, jak poszło Naruto. Hm. Chodź, zwiejemy stąd. He. Iruka-sensei błądzi gdzieś myślami, więc to nasza szansa. Wybierasz się gdzieś, Konohamaru? Znowu chciałeś się gdzieś wymknąć, mam rację? Eee, mu muszę pójść, siusiu. Kłamiesz! Zwracam się teraz do wszystkich, którzy awansowali do finału naszego egzaminu na Chunina. Cóż, jednej osoby brakuje, ale gratuluję wam wszystkim. Sensei? Hmm? Mam jedno pytanie. O Sasuke? Przykro mi, sam wiem niewiele, ale nie martwiłbym się zbytnio. Od tej chwili wszystko w Twoich rękach, Sasuke. Sakura, muszę wyjść, więc liczę, że dowiesz się wszystkich szczegółów dotyczących finału. HA! No dobrze. Mamy tu, licząc też nieobecnego Sasukę, piątkę ninja z wioski ukrytej w liściach, trójkę z wioski piasku i jednego ninja z wioski dźwięku. A teraz przedstawię wam zasady rundy finałowej. No, nareszcie! Eliminacje dobiegły końca. Przechodzą teraz do finału. W czasie, gdy wszystkie te kraje prześcigają się w umacnianiu swoich sił zbrojnych, ptaki nadal śpiewają. Odnoszę wrażenie, że nasz kraj zbyt długo był w stanie pokoju. Pozwól mi to zrobić. Hmm. Sam nie wiem. Właściwie co to za zabawa sprzątnąć takiego staruszka jak Hokage? Więc o to chodzi. W czym problem? Czyżby dopadły cię jakieś wątpliwości, Orochimaru? Od tej chwili każda z ukrytych wiosek będzie walczyć z innymi. W długiej i okrutnej wojnie. Nawet wioska dźwięku nie uniknie wojny. A ty przecież miałeś zamiar sprowokować tę wojnę, wykorzystując do tego celu sasukę. Czyż nie mam racji? Hmm, dobrze rozumujesz. Chwilami nawet aż za dobrze. Za bardzo mi schlebiasz. Nie wiedziałem o Twoich planach dotyczących dosu, zaku i kin. Zbierając informacje o Sasuke, chciałem poznać umiejętności tej trójki wojowników, więc pozwoliłem im się zaatakować. Wiele się dowiedziałem. Wygląda na to, że nie do końca mi ufasz, Orochimaru. Przynajmniej teraz. Czy naprawdę musiałem ci mówić moja prawa ręko o tej trójce ninja? Moje milczenie było dowodem zaufania. Ufałem, że poradzisz sobie bez tej wiedzy. Właśnie dlatego... Zamierzam zostawić sasukę w twoich rękach. Znak klątwy, który na niego nałożyłem Został przepieczętowany przez Kakasiego. To akurat mało istotne Dopóki w jego sercu jest Choć odrobina mroku Musimy działać Dlatego chcę, byś ty go porwał Tak pośpieszne działania Są u ciebie rzadkością Być może Ale jest ktoś, kto mnie niepokoi Czyżby Naruto Uzumaki? Hmm Jesteś bardzo bystry, co Kabuto? Sasuke kieruje się rządzą zemsty. Pragnie zniszczyć swojego brata i taci za to, co zrobił ich rodzinie. Nie podda się, dopóki nie osiągnie swego celu. A jednak, w czasie walki ze mną, nie zawahał się mnie zaatakować, choć wiedział, że nie ma szans, by uniknąć śmierci. Wedle twoich informacji, kontakt z lisem o dziewięciu ogonach zmienił jego serce i umysł. Tak więc nasz mały Naruto ma ogromny wpływ na Sasuke. Musimy ich jak najszybciej od siebie oddzielić. Gdy to zrobimy, już na zawsze będzie należeć tylko do mnie. Dobrze. Pamiętaj, że wierzę w Ciebie, Kabuto. Hmm. Ten wyraz twarzy. Ciekawe, co mu chodzi po głowie. Podczas finału dacie pokaz wszystkich swoich umiejętności. Zademonstrujecie siłę i opanowanie zdobyte w Waszych dyscyplinach. Finał rozpocznie się równo za miesiąc, licząc od dziś. Zaraz, to dzisiaj nie będzie tego finału? Dzięki temu będziecie mieć czas na przygotowania. Co pan ma na myśli? Po prostu, oprócz obwieszczenia wyników eliminacji i przedstawienia ich w waszych krajach, musimy również przygotować i rozesłać zaproszenia na rundę finałową. Nie wspominając już o tym, że musicie mieć czas, by przygotować się do tak ciężkiej próby. Ten dziadek to lubi sobie poględzić. Obawiam się, że nie bardzo pana rozumiem. Po co to wszystko? Żeby poznać przeciwników i przygotować się, potrzebujecie czasu. Wspólną cechą wszystkich pojedynków, które stoczyliście w eliminacjach, było założenie, że walczycie w nich z całkowicie nieznanym sobie przeciwnikiem. W rundzie finałowej będzie zupełnie inaczej. No tak. Nigdy bym nie pomyślał, że tamten gość może bronić się piaskiem. Żeby więc finał był sprawiedliwy, dajemy wam miesiąc. Powinniście wykorzystać ten czas na naukę nowych umiejętności. Gdyż teraz wszyscy znają waszą technikę, a walka w oparciu o stare sztuczki to prosta droga do przegranej. I nie zapominajcie o wypoczynku. To nie wakacje! Nie mam czasu na odpoczynek. Będę trenował więcej niż kiedykolwiek. Bycie geniuszem może mieć czasem spore wady. Nie udało nam się uniknąć wzroku Orochimaru. I dla nas obu to wielki problem. Choć jest tak młody, ziarno zła zdążyło już zapuścić korzenie, by nim zawładnąć. Orochimaru zbierze plon wyjątkowego ninjutsu. No, no, Kakashi. Udaremniasz mój atak, uderzając z zaskoczenia, co? Ale czy jesteś gotów na walkę ze mną? Następnym razem ustaw co najmniej dziesięciu strażników. Strażnicy z oddziału Anbu zostali tak szybko pokonani. Ty nie jesteś zwyczajnym geninem, prawda? W mgnieniu oka przygotowałeś się do walki. Imponujące. Przeceniasz mnie. Czego chcesz od Sasuke? Skoro cię tu znalazłem, powinienem cię przesłuchać. Co, ty? Ale? Sam? <śmiech> Nie dałby się rady. Chcesz ze mną walczyć? Znam cię. Jesteś synem głównego lekarza wioski. Jesteś... pomyślmy... Kabuto Yakushi. Kolejna marionetka Orochimaru. Nawet gdybyś mnie uwięził... Nie udowodnisz, że mam coś z nim wspólnego. Odpowiedz na moje pytanie. A gdybym powiedział nie? To ja zadaję tu pytania. Czekam na odpowiedź. Wkrótce dostaniesz odpowiedź, nawet beze mnie. Może więc pominiesz pośrednika i mnie puścisz? Ty, przemądrzały dzieciaku. Nauczę cię nie zaczynać z dorosłymi. Nie rozśmieszaj mnie, jesteś zbyt pewny siebie. Wiesz, tym razem mnie los sprzyja. Mogłem to przewidzieć. że pozwoliłem mu uciec. Imponujące. Tak jak myślałem. Jutsu martwej duszy, w którym ninja tymczasowo przejmuje kontrolę nad martwym ciałem, transformując przy tym jego twarz. Kabuto zatrzymał pracę swego serca i wyeliminował swój zapach, żeby wcielić się w martwego ninja, a tym samym móc uciec. Dorastanie w domu głównego lekarza wioski dało mu olbrzymie możliwości. Jeśli okaże się, że tak potężna osoba pracuje dla Orochimaru, będę musiał się bardziej starać. Skoro już wszystko wyjaśnione, możemy kończyć to spotkanie. Zanim jednak to nastąpi, jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy zrobić przed finałem. No to ruchy! Ile można czekać? Każdy chce już zacząć trening. Spokojnie, po kolei. Wylosujecie po jednej karteczce z pudełka, które trzyma Anko. Zostańcie na miejscach, podejdę do Was. Po jednej. Dobrze, to już wszyscy. Kolejno od lewej do prawej powiedzcie, jaki macie numer. Mam ósemkę. Numer jeden oczywiście. Siedem. Pięć. Trzy. Dziewięć. Dwa. Sześć. To znaczy, że Sasukę będzie miał numer 4. Tak. Bardzo dobrze. Teraz wam powiem, w jakiej kolejności będą przebiegały wasze finałowe walki. Więc te numerki mówią, z kim będziemy walczyć. Ibiki, Biki, ujawnij, jak będą wyglądały pary. Tak jest! Nie mogę się doczekać. Więc to będzie zwykły turniej? Mam walczyć jeszcze jedną rundę? Powinienem pomścić przegraną Chodź jego. Rany. Cieszę się, że nie jestem w tej samej połowie, co gara. Sasuke Uchiha. Świetnie. Mam walczyć z Nei tak? Lepiej być nie mogło. Sasuke będzie walczył z nim? Czy mogę zadać pytanie? Proszę. Skoro to zwykły turniej, czy to oznacza, że zwycięzca będzie tylko jeden? To znaczy, tylko jedna osoba będzie mogła zostać Chuninem? Wręcz przeciwnie, Shikamaru. W rundzie finałowej będzie wielu sędziów, wliczając w to mnie, przywódców Shinobi oraz Kazekage, lordów z różnych krajów, którzy w przyszłości będą zlecać wam misje. Podczas tego turnieju sędziowie będą mogli dokładnie ocenić wasze umiejętności. Wtedy zdecydują, czy posiadacie umiejętności godne chunina. A więc nawet jeśli przegracie w pierwszej rundzie, to i tak macie szansę zostania chuninami. Więc istnieje szansa, że wszyscy, którzy wezmą udział w finale, zostaną chuninami? Zgadza się. Jednak może się zdarzyć, że nikt z was nie zostanie wybrany. Walcząc w wielu rundach, będziecie mieli możliwość pełniejszego zaprezentowania swoich umiejętności przed sędziami, którzy zdecydują o waszym losie. Ta odpowiedź ci wystarczy, Shikamaru? To będzie większe dno niż sądziłem. Dziękuję za waszą cierpliwość. Tak więc, do zobaczenia za miesiąc. W drugiej rundzie będę walczyć z Sasuke lub z tym pajacem w makijażu? Jest tak mocny, że rozwalił Lee i nawet się nie spocił. Biaskowa trumna. Jesteś jednym z tych, z którymi chcę walczyć najbardziej. Uh, Kakashi-sensei będzie mi musiał pomóc. Hej, gdzie tu leży Sasuke? Przykro mi, żadnych odwiedzin. Co? Żadnych odwiedzin to żart? Takie są zasady. No ale jak to? Naruto, to jest szpital. Ucisz się. Ha? O? O, Kakashi-sensei! Właśnie Ciebie szukam! Mam pewną prośbę! Zaczekaj. Wiedząc, o co chcesz poprosić, znalazłem Ci już nowego trenera, który przygotuje e? Cię do finału. Uuuh. Zaraz! Czemu Ty mnie nie trenujesz, Sensei? Mam na głowie inne sprawy. Nie mam dla Ciebie czasu, Naruto. Hej! Aha! Wolisz trenować Sasuke, zgadłem Kakashi-sensei? Naruto, nie narzekaj. Słuchaj, znalazłem ci jeszcze lepszego nauczyciela niż ja. Tak? Kto to? To ja. He? Ty? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix w Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki, montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Tadeusz Borowski, Grzegorz Drojewski, Modest Druciński, January Brunow, Adam Pluciński, Łukasz Lewandowski i inni. O, rany! Nie wierzę w to! Wisi mi to, że Ebiso uczył elitę. Nie mam czasu na wyrdymały! Muszę stać się silniejszy! Skoro koleś jest taki dobry, to niech mi to udowodni! W następnym odcinku Powrót Ebisu! Najcięższy trening Naruto! Następną walkę wygram choćby nie wiem co!